Serdecznie. PAM PARAM pam PAM No witamy, trudno, mają pecha i co nadawali <śmiech> Bo Jacyk ich tu dzisiaj ma plan zrugać trochę No to mówię, tak jak mówię, rozmowy w nocy Tak a Co to już było omawiane? To coś poprawiał widocznie Tak Skada albo buzeria, a bo ty masz androida <śmiech> Ja robię jako podcaster zły, a Paweł yy, wchodzi jako podcaster dobry i wyłagadza ja jestem wkurzony na kiepską jakość i nie mogę znaleźć pozytywów. Paweł znajduje wiele pozytywów. Witam serdecznie. Dobra, słuchajcie, mój e, stan umysłu e, i moje e, ego, moje samopoczucie jest trochę kiepskie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale e, włączył mi się negatyw, włączył mi się megafon. Nie, megafon. Jestem kiepski, jestem zły i próbuję się wyżyć, ale nie powinienem tego robić, ponieważ nagrywam podcastofon. Ale nie mogę się tego pozbyć. Dlatego dzisiaj informuję Was o następującej rzeczy. Dzisiejszy przegląd podcastofon pod tytułem PZPD nagrywam razem w pa z Pawłem i nie miejcie do mnie pretensji, jeżeli będę na Was najeżdżał. Możecie to nazywać hejtowaniem, możecie to nazywać wbijaniem szpili i w ogóle, że mam pępki, że mam włosy na pępku, że mam pępki na włosach, ale tak się jakoś stało. Dzisiejszy podcast podcastofon zaczynamy.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 Hiperprzestrzeń. Trzymaj nerwy na postronku. E... Hiperprzestrzeń była ostatnio omawiana, więc my skaczemy dalej. E... Kuba z podcastu Rozmowy w Nocy i tutaj odcinek o Los Angeles, o więzieniu na południu i dużo o religii. Co ma wspólnego? Mniejszość, Obama, Piotr Ikonowicz i PRL. Temat główny to religia. Krawiec, Kuba i Mapet zadają trudne pytania. Są tacy, którzy to lubią, są tacy, którzy tego nie lubią. Ja akurat jakoś niespecjalnie przepadam za tym podcastem, chociaż mm, pracownikom się podobało. Się. No to... Dlaczego? Eee, bo Kuba, co ostatnio słyszałem, przyznał, że robił z siebie głupka w ostatnich audycjach, a teraz e, kolejna audycji, nie wiem, czy my zdążymy ją omówić, wreszcie postanowił być poważny. Przyjmuje to za dobrą monetę, że Kuba się opamięta o. i będzie mówił poważnie o Stanach Zjednoczonych. Generalnie cieszę się, że nagrywa audycję, a nie raz podcast. Dobrze, skaczmy dalej. Wojtek z podcastu Prosty Podcast Egzorcyzm i Michael. I Ja chciałbym powiedzieć, że chciałem pogratulować, bo wreszcie Wojtek dorobił się RSS-a i swobodnie mogę sobie mm -hmm. pobierać to. Tak, to prawda. RSS działa całkiem sprawnie. A, pa, a Wojtek opowiada tym razem o egzorcyzmach, czyli o wypędzaniu ducha złego, czyli diabła, czyli demona. Jest tak, mówi, że na YouTubie jest film o właśnie z egzorcyzmów na, na, tej, na tej Niemce, Annelise Micheli. Można sobie to zobaczyć, ale to tylko dla osób o mocnych nerwach. No i generalnie e, roztrząsa problem, czy tam zjawisko egzorcyzmów i opętania. Właśnie, tu jest, wiesz, on poddaje w pewnym momencie wątpliwość. Wierzy, że coś takiego istnieje, ale dziwną rzeczą jest, że raz, wiesz, ten, ten duch mówi po niemiecku, raz mówi po angielsku, w zależności, gdzie to się dzieje. I tu jest tak, wiesz... No, on jest poliglotą. Też podrzuca ciekawy temat, że czasem e, na przykład ukazanie się Maryi w jakiejś wiosce to może też być e, manifestacja szatana, że coś takiego też e, może mieć miejsce i że nie wszystkie takie ukazania się świętych czy też Maryi są przez Kościół uznawane, a często są traktowane jako właśnie przejaw opętania. O tym możecie w tym odcinku usłyszeć. Dobrze. 26 stycznia Łukasz Witkowski z Polski Detroit i kolejny odcinek po dłuższej przerwie tym razem Łukasz opowiada co to było, jak go nie było co się działo i zapowiada nam powrót do regularnego nagrywania Fajnie, chciałbym żeby coś więcej powiedział i skomentował tego co się dzieje w Detroit, ale nie było tego w tym odcinku, może będzie w następnym no, Łukasz teraz mieszka, z tego co wiem, to w Polsce prawda? był na wypadzie do Korei związanym chyba z pracą tak. nową i właśnie dywagację na ten temat w kolejnych odcinkach ok, na szczęście mamy już 27 stycznia 2013 autorem jest Andrzej Burzyński z podcastu opowieści pastora przedsiębiorcy, przedsiębiorcy kto nawiguje Twoje życie na to pytanie mm. odpowiadam ja nawiguję moim życiem, a on po paru kropkach dodaje dlaczego jest to ważne tak, tu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to my mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu i nie oddawać pola. jakby ślepemu losowi no pola do tego, miasto, żeby tak. żeby nami lawirował, tylko to powiedzmy od nas powinno zależeć w głównej mierze to, co robimy i w jakim kierunku zmierzamy. Agent Tomasz, kolejny odcinek coraz krótsza smycz. W tym odcinku tradycyjnie pan Tomasz opowiada o tym podaje swoją gorącą dziesiątkę o tym, co nie znalazło się w tak zwanych głównych mediach polskich zagranicznych rozczula się, zadziwia go to iż pewien muzułmanin czy jakieś ugrupowanie muzułmańskie zaskarżyło duży koncern paszo podajny o to, że ta, to jedzenie ta pasza, która została podana nie była halach czyli jakaś tam egzorcyzm, modlitwa nie była odmówiona nad tym zwierzęciem i sąd przyznaje odszkodowanie, moim zdaniem to jest, wiesz co, to są jaja i naciąganie. No ale główną pulę zgarniają prawnicy i tutaj napędza to cały ten mechanizm, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości. To też jest parodia esterną, że tak powiem trochę. Mhm. No i ciekawą sprawą jest to, że klocki Lego urażają, uczucia religijne muzułmanów, bo tam, jakiś tam zestaw, gdzie jest dom dżaby, podobno godzi w wygląd świątyni jednej ze świątyń. To też jest bardzo ciekawe. No i takie smaczki, jak zwykle u agenta Masza, do posłuchania. Tak. No nie wiem, czy to nie jest czasami obowiązkowa pozycja z danego tygodnia, gdzie oprócz tego, co mogą wam podać w radiach czy w dzienniku Tutaj naprawdę macie ciekawe informacje i zobaczcie, w jakim, w jakim my świecie żyjemy i w jakim to wszystko kierunku zmierza. No, dobrze, z Tylko on mówi, że on nie ogląda telewizji. To skąd on wie, jakie wiadomości podają te główne media, telewizor i radio, jak on nie ogląda radia, ani nie słucha, e, nie ogląda. A bardzo dobre pytanie. Proszę napisać w komentarzu pod tym odcinkiem, to na pewno autor ci odpowie. No, i, I następne pytanie to mi pytanie może nie jest stwierdzenie się nasuwa takie że psy szczekają, a karawana idzie dalej. Fajnie. Tak, pozdrawiamy Górala. Może się odezwie. <śmiech> Dobrze. Dobrze. Przechodzimy do następnego. Ale tutaj to jest fajna strzała, bo 27 stycznia 2013 roku autor Michał a, i Szymon Adamus z podcastu Masa Kultury w odcinku mm -hmm. nieme 29 Niemede nieme podają recenzję z filmu filmu Django tak. którego reżyserem jest nie kto inny tylko znany no kto Jacku? znany reżyser amerykański który wychował się na filmach z wideo z wypożyczalni wideo o kim mowa? O kim no, mowa? O tym aktorze, o tym o reżyserze, który nakręcił film ten. Nie pamiętam. Kill Bill? No jak nie pamiętasz? Jak nie pamiętasz? No, nie oglądałem tego filmu, to Proszę... nie pamiętam po prostu. No nie pamiętam. No to czekaj, to już, to już utknęliśmy, to musimy sobie przypomnieć. Ale to nieważne, ważne, że oni to fajnie robią, ważne, że to jest fajna recenzja, fajnie przypominają fakty z tego filmu i fajnie, fajna, fajna to jest oprawa i to, był taki, to jest taki fajny podcast zastępstw, na, w zastępstwie yy, sklepiku z horrorami. Yy, panowie mówią do rzeczy, konkretnie, wesoło, i, i, i to, wiesz, ta chemia między nimi gra i to jest naprawdę bardzo sympatycznie. Już się zorientowałeś, kto to nakręcił? Czy to nie jest ten, co nakręcił? A, mam, na końcu, mam na końcu języka. Ten co Pulp Fiction, ten co no właśnie. Dobra, niech sobie zgadną słuchacze. Na pewno wiadomo o kim mowa, a my skaczemy dalej. Masa Kultury bym polecił. Fajny odcinek też. był. Tutaj mamy nowość 27 stycznia. Arkadiusz nieznanym nazwisku z podcastu Autokompas. To jest drugi Arek, tu, który ma... To tutaj mamy zegarek. rzecz o motoryzacji o motoryzacji, i powiem szczerze, że zainteresowaniem wysłuchałem tego odcinka, który mówił nam o tym, jakie premiery wśród e, samochodów w tym e, ostatnim czasie, raport o awaryjności samochodów, czyli jeżeli zamierzamy sobie kupić jakieś auto, to tutaj dowiemy się które samochody najmniej się psują, a które najbardziej. Ciekawostką dla mnie, o której w ogóle nie wiedziałem, było to, że e, Francuzi, czyli koncern Citroen Peugeot zamierzają wprowadzić hybrydę, ale opartą na sprężonym powietrzu. Rewelacja, fajna informacja. No i takie smaczki właśnie głównie motoryzacyjne. Odsyłam do podcastu, żeby posłuchać sobie reszty, bo bardzo mi się podobało. Nie też, ale czy zauważyłeś, że pół po podcastu to była cisza? Tak, to był bonus, także Dziękuję tutaj Arkadiusz, Arkadiusz, Arkadiusz, ponieważ jest nowy, to może jeszcze nie zwraca tak uwagę na wszystko. Dobra rada ode mnie, przesłuchać sobie odcinek przed publikacją, co pozwoli na przyszłość takich wpadek uniknąć, ale merytorycznie, oprócz tej ciszy, to było całkiem w porządku. Czekam na dalsze odcinki, zasubskrybowania. Ja też, oczywiście, że tak i gdyby nie ta przerwa, to bym mu dał typ tygodnia. Ale tak to mu sugeruje, żeby napisał maila do Roberta Kesslinga, albo do Minimala, albo do Pawła. Eee... Albo do Pichonta, albo do Filipa, albo do. Niech on w ogóle spokojnie nagrywa, tylko obcina końcówki <głos> i będzie dobrze. Naprawdę fajny, konkretny nowy głos, z czego się cieszę, konkretne wiadomości. Dziwne informacje mi tu podaje. Mm -hmm. Bo to już jest kolejny dzień, bo to już jest 28 stycznia i. Kolejny raz podaję, że tego podcastu nie słuchałem, bo nie mogę znaleźć MP3, ani a nie rss Tak, w rss nie ma odcinka, ja też nie słuchałem, bo nie słucham takich rzeczy, więc skaczemy dalej. I w dalszym ciągu będziemy w 28, a 28 8 możemy usłyszeć Michała z podcastu Dziennik Pokładowy, odcinek wpis mhm. w zasadzie 23, o piątym sezonie serialu. Fringe. Czy ty ten, czy ty ten serial oglądasz choć jeden z tego serialu, choć jeden odcinek? Tak, oglądałem wszystkie Słuch. odcinki z tego serialu, ale na ostatnim usnąłem. Czy potwierdzasz to, co mówi kolega? Bo ja mam takie mieszane tak, uczucia. Potwierdzam. On z jednej strony się cieszy że został ten sezon nakręcony, potem się smuci, że jest taka miernota i kiepsko, potem się cieszę, że oni mieli wolną rękę, wiedzieli, że to jest ostatni sezon, więc mogli robić co chcą, a potem się... W pełni, w pełni się zgadzam z jego słowami, ostatni sezon był kiepski, aczkolwiek no, początkowo serial zapowiadał się rewelacyjnie i ja lubię takie wiesz, science fiction tematy, Filmy typu Zagubieni czy, czy coś takiego, i tutaj, właśnie w tym klimacie, jest to serial, mm -hmm. można obejrzeć. a Aczkolwiek przychylam się do tego, że ostatni odcinek, e, ostatni odcinek i ostatni w ogóle sezon słabawy. Nie powala na kolana. Okej. Okay. Nie powala. Idziemy 28 dalej. stycznia 2013 roku autor Hubert Spandowski, pseudonim Mando e, z podcastu e, Radio mm -hmm. SK RSS. Ekstra.blog roku 2012 I tu w zasadzie jest taki podcast Wiesz co, to jest taki a, podcast informacyjno-propagandowy Tutaj jak ja myślę, że jak usłyszy ktoś, kto będzie chciał w jakichś przyszłych wyborach w Polsce robić kampanię To może ich zatrudnić, bo tu panowie puszczają wodzy temu A generalnie jest to podcast o agitacji o tym, aby zagłosować na blok roku. Z tym, że to już się Słuchaj, sprawa skączyło. jest prosta. No. Moim zdaniem powinniśmy głosować na taki podcast. Nie wiem, czy już jest nie, za nie Jest późno. za późno już, to już jest sprawa nieaktualna. Jest za Tylko. późno. W każdym razie mhm. zarówno, zarówno Mateusz Baniuszewicz, jak i Mando tutaj z, do, do spółki ze Skórą starają się, żeby zdobyć jakieś wyróżnienie w kategorii blok roku 2012, i moim zdaniem to jest fajny krok również w popularyzacji podcastingu bo gdyby któryś z tych blogów znalazł się na podium to jakieś szersze grono by się dowiedziało o tym co to jest podcasting i może przybyłoby nam słuchaczy natomiast obydwa podcasty zarówno o piwie jak i ten właśnie o którym mówimy teraz czyli Radio SK no to są naprawdę tuzy podcastowe w Polsce i w pełni takie nagrody byłyby zasłużone. Ale jaki jest związek między blogiem roku a podcastem powiedz mi? Związek jest e, taki, że strona, strona jest blogiem. A podcast nie jest blogiem, tak? A podcast to jest audioblog. Okej. Okay. No więc jeżeli wysnuliście takie połączenie, no to mogliście zagłosować, ale więcej już na ten temat nie będziemy mówić, bo to już jest sprawa nieaktualna, bo ona się skończyła mhm. dwa dni temu, 28 stycznia, 125. Jak masz chęć, to se wkręć, a tym razem... Numer tak, pięć. a tym razem autor podcastu, czyli Skwa ry, ry, ry, z podcastu Bez Nazwy opowiada nam o tym, co go zbulwersowało w ostatnim tygodniu w świecie polityki, a oprócz tego tak. jeszcze wstydzi się nagrywać, gdy ktoś się na niego patrzy. Mnie to przypom Mi przypomnił, przypomniało to sytuację, kiedy Krzyszman kiedyś chodził po Krakowie i też wstydził się nagrywać, bo się ludzie na niego patrzyli. Panie Skwarydy, panie Maciej. Maciej już miał taką sytuację i kiedyś był w parku, nagrywał odcinek i mówił, co się gapisz, stara babo. <głos> To Filip często, często podkreśla. To. Tak, no i Maciej, w końcu Maciej dotarł do, te, dotarł do niego, do jego świadomości to, po co są w kraju politycy i urzędnicy. No po to, żeby konsumować nasze podatki i dojść z nas pieniądze. Właśnie, więc tutaj to w zasadzie, wiesz, on w zasadzie, tak, wydaje że to tak. Jak to się stało, pytanie jest następujące po przesłuchaniu tego podcastu, jak to się stało, że ta pani zasiada w tym Że hotelu? jeszcze do tego nie dotarł. A, że ta Pani zasiada no. w tym fotelu, no, ktoś ją tam no, wybrał, właśnie. ale jeszcze moje pytanie jest takie, czy jakby ktoś inny tam był, to czy sobie takiej premii by nie przyznał, bo też takie, nieraz są takie polemiki, a tam ktoś mówi, słuchaj, jakbyś był na ich miejscu, pewnie zrobiłbyś to samo. Ale Przyznali oczy... sobie premię i co ich to zrobił? Oczy, oczy, oczywiście, to zrobi, że tak. No? Ja, roz, ja słuchałem rozmowy z byłym marszałkiem Sejmu, który powiedział, że on podsunął myśl taką, że on nie chciałby tej premii to mu powiedzieli, że to jest niemożliwe bo gdyby to no. zostało prowadzone, to wtedy trzeba by zlikwidować premię dla dyrektorów departamentów i podniósłby się taki huczek, że oho ho, nikt im a nie jest. podskoczy skoczymy dalej wydanie główne z Hugo Właśnie. i tu są następujące dwa pytania Hugo tradycyjnie ma ciekawego gościa, a ostatnio coraz lepszych gości ma i tym razem gościem jego jest, jest emigrant Kazimierz Kazio, który poprzez Austrię, Węgry, Danię, Anglię i Francję dotarł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, właśnie tam jest w Dubaju. Mhm. I tam sobie żyje, i mówi, że jest prężne koło emigranckie no i tutaj między nimi dowiadujemy się o tym, że aby yy, aby mieć możliwość kupna alkoholu w Dubaju, to trzeba mieć licencję no ja się nie dziwię, to są kraje tak, to jest prawda i powiem Ci, że słyszałem taką historykę, że y, kiedyś goście byli na kontrakcie, bo były takie lata że na kontrakcie jeździło coś tam budować do tak. Emiratów i co robili polscy budowlańcy otóż kupowali sok i fermentowali z tego soku wino na budowie gdzieś tam w kontenerach, bo oni mieszkali w takich kontenerach najczęściej, bo prościej było taki alkohol zrobić niż a, kupić właśnie, bo z kupieniem alkoholu bywały duże, duże problemy. Zresztą to nie możemy się dziwić, bo to jest zupełnie, to są zupełnie antypody kulturowe w stosunku do tego, co jest w Europie i np. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, że za pewna para z Europy, która pojechała właśnie tam do Dubaju, gdzieś pocałowali się w restauracji, przy obiedzie, przy stoliku, została aresztowana za to, że zrobili coś, co, jest, co nie przystoi, co jest sprzeczne w ogóle z obyczajami i jak się dowiedzieli, wykonali Przestępstw. przestępstwa całując się w miejscu publicznym więc Ech. tutaj no jest to zupełnie coś innego niż to co my znamy ale nikt ich tam nie oskarża za niepoprawność polityczną i nie są zakazane no, związki właśnie, partnerskie właśnie to żeby, wiesz, nie wiem, żeby to pan Michał jest, miał męża, ale... można? nie można ale to jest zupełnie coś innego, całkiem inna kultura dobra, chodźmy dalej, bo już mi wątroba wysiada ja nie mogę tego tej niesprawiedliwości <śmiech> słuchać Raz, raz na trzy i Tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że najlepsze polskie podcasty znajdziesz na podcastofon.pl To mówiłem ja, Skwara, podcaster podrzędnej kategorii Patrzcie go na stroszą piórka i wydziera się jak kurka 29 stycznia 2013 roku Autor Michał Masłowski i Przemysław Marczyński z podcastu magatka robią nam re, pierwszą relację prosto z Cupertino, z McWord. Mhm. No i tutaj panowie wspinają się na wyżyny chyba swoich e, zainteresowań, bo gdzie są w tym odcinku? W siedzibie fabryki s nadgryzionych jabłek przy... i mają szczęście tak, są, wejść. Są w Cupertino i właśnie staje się rzecz niesamowita. E, ktoś zapytuje ich e, z pracowników, co oni tutaj robią, a oni mówią, że przyjechali na targi i specjalnie z Polski i gość jest tak zdumiony, że pomaga im zdobyć identyfikatory i zaprasza na wycieczkę po siedzibie Apple. Rzecz niewyobrażalna i powiedział, że no, trudno, najwyżej nas wygonią, a ile zobaczycie, to zobaczycie. I tutaj właśnie na gorąco panowie, co czuć w ich głosie, że są mocno podekscytowani, tym opowiadają relacje z tego właśnie wydarzenia. Goście są tak podekscytowani, że ja w ogóle nie słyszę tego ich podekscytowania. Odebrałem im mowę. Tak. Dobra. Tyflo podcast. Syntezator mowy. 29 stycznia. Dwóch panów. Michał Dziwisz, tradycyjnie gospodarz. Tym razem zaprosił Patryka Faliszewskiego do rozmowy o sprzęcie, jak i o programowaniu syntezatorów mowy po raz kolejny opowiada o tym, czy mówi o tym, że Windows 8 jest nieprzystosowany do tego, że należy pobierać różne wtyczki, kombinować. Tutaj mhm. Patryk jest takim weteranem, ponieważ on posługuje się dwoma... Tylko nie wiem, jak to funkcjonuje na monitorze, ale on mówi, że po korzysta z dwóch. Z systemu Braille'a i z systemu syntezatora mowy. I w związku mhm. z tym, że on jest taki stary Wyga, to po prostu jemu to nie przeszkadza, bo mówi, że większość młodych ludzi niewidomych widzi świat właśnie przez syntezator mowy, natomiast on radzi sobie wyśmienicie Braille'em i tak się wyszkolił, że korzysta z dwóch systemów naraz. co mu jest szybciej zrobić, to z tego, czym się posłużyć, to z tego korzysta, a na zakończenie, jest, a na zakończenie jest, są takie próbki, Pierwszych syntezatorów mowy, które pomagały osobom niewidomym coś zobaczyć, I to jest bardzo fajne jak to się zmieniało. Poza tym, jeszcze jest poruszany taki ciekawy temat. Wiesz, jak się podaje, na przykład piszesz kilobajty na sekundę, i możesz zapomnieć hmm. na przykład tego slasha i KBS, to on tam mówi, że to jest tam wiesz, karabin, jakiś ciężki, lekki karabin maszynowy, coś tam jest, krótki karabin maszynowy, i się zastanawiali, że ten. Autor tego programu syntezatora mowy to chyba musiał mieć wiesz, jakieś zacięcie militarne, bo wszystkie tego typu skróty od razu wiesz, przypisywał do różnych takich militarnych części wyposażenia armii, na przykład czy coś w tym stylu. No i to tyle. Ok. 29 stycznia, czyli ten sam dzień, ale inny podcast. Ławka po godzinach. Praca na czarno. Łukasz Ławicki, być może jeden z podcasterów, powiedział, że to właśnie ławka po godzinach, to tytuł pochodzi od jego nazwiska. Bo... No tak mi się wydaje, właśnie. Mhm. Opowiada, jak to jest z tą pracą na czarno w Polsce. Dlaczego on, jako pracodawca, nie zatrudniłby ludzi na czarno? Jakie są zagrożenia? Jakie są minusy dla pracodawcy i pracownika? oraz o tym, że on pracuje generalnie na fakturach, czyli współpracuje z ludźmi, którzy a, są zatrudnieni u siebie we własnej firmie i współpracują jako wolni strzelcy. I opowiada tutaj pretekstem do tego, do tego odcinka było to, że w pewnej miejscowości gdzieś tam na Pomorzu, o czym pisze pewna lokalna gazeta, podobną większość ludzi a, pracuje właśnie nielegalnie za paręset złotych, natomiast rodzina y, tych osób, które mają firmy w tych miejscowościach zatrudniona jest na umowę o pracę, ma odprowadzane wszystkie składki i no właśnie jak to wygląda, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. A twoim zdaniem? Moim tak. zdaniem? Moim zdaniem nie powinno być a, takiego wyzysku, że wiesz, zatrudniasz kogoś za psie pieniądze, mhm. nie płacisz dla ZUS-u i jeszcze z, płacisz mu 600 zł na miesiąc i płacisz mu na trzy raty, bo mówisz, że nie masz pieniędzy. Ja też tak uważam. To jest złe zarządzanie, to jest zły sposób myślenia. Myślę, że da się to zrobić inaczej i po prostu jakoś bardziej sprawnie, bardziej prężnie potrafić poprowadzić swój biznes. No właśnie o czym mówił Łukasz, że jeżeli ktoś zatrudnia w ten sposób ludzi, to albo kombinuje, tak. albo oszukuje, albo po prostu jest niezorganizowany, tak. czyli coś robi, coś robi źle. No. Tutaj kontestacja może miałaby odmienne zdanie, ale ja myślę, że zawsze są takie rozwiązania, które no, mogą tak. jakoś tak bardziej legalnie i w cywilizowany sposób, że tak powiem skojarzyć pracodawcę i, i pracobiorcę z sobą dla opólnych korzyści. Okay. I teraz na szczęście już mamy 30 stycznia 2013 roku 169 odcinek, choć autorzy podcastu SPS myśleli, że to już jest 170, ale na szczęście Redaktor e, Michał to wszystko sprostował i. A o czym mówi? Odcinek poleca w katalogu trzy osoby, także myślę, że odcinek dobry. Mm -hmm. No, w porównaniu do tego, że poprzedniego odcinka nikt nie poleca, no to ja też tak uważam, że jest odcinek dobry. Boże odcinek nie jest dobry, odcinek jest bardzo dobry. Odcinek został zatytułowany cenzurskim słowem Głęboka jesień średniowiecza, ponieważ mm -hmm. zdarzyły się pewne sprawki, pewne rzeczy, o czym panowie opadają. Nie tylko opadają o Bundeslidzenie, nie tylko opowiadają o piłce nożnej, ale również opowiadają o, o tym, w jaki sposób wykorzystali sukces Małysza do promowania jazdy, yy, jazdy no, do, do latania na nartach. O tym, czy sukces mm. na przykład teraz tego a, sióstr radwańskich, czy teraz tego objawienia polskiego um, tenisisty też przyniesie w coś takiego rozpropagowanie jeszcze tego, bardziej tego sportu. Opowiadają panowie między innymi również o kolarstwie i o konsekwencjach tego, że Armstrong przyznał się do brania narkotyków. Stosowania dopingu. Tak? Mhm. Mówią również o tym, jak, co zrobili Niemcy, Hiszpanie, Francuzi, Anglicy z problemem dopingu, jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie, o dopingu piłkarskim. No dobrze, ale jakie jest Twoje zdanie odnośnie sportu dzisiaj? Czy sport w dzisiejszych czasach może istnieć bez dopingu, bez jakichś tam stymulantów? Sport może istnieć, ale de facto trudno określić, co jest jeszcze dopingiem, co nie jest dopingiem. Jeżeli oni opowiadają o, o tym, że w, Jap w Chinach... Młodzi ludzie są zamykani w odosobnieniu w jakichś obozach, gdzie są ćwiczeni, Podana, podawane są im już na etapie powiedzmy nawet urodzenia, zanim dziecko zostaje urodzone, zostanie matce w włono wstrzyknięty jakiś produkt poprawiający DNA tego dziecka. To w tym momencie, czy mhm. że dziecko już będzie zaprogramowaną maszynką sportową w jakiejś dziedzinie sportowej, czy to już, czy to można uznać za doping. Czy to jest uczciwe, czy nie? To jest, wiesz, sport, to jest, sport to jest przemysł, to są ogromne pieniądze, i tutaj myślę, że bardziej niż czysty, czysta gra, niż fair play, liczą się właśnie, wiesz, liczą się zyski i interesy wielu, wielu dziedzin wielu, wielu branży. Wiesz, Paweł, moim zdaniem sport się kończy w tym momencie, jeżeli sportowiec w wieku 30 lat yy, odchodzi na tak zwaną emeryturę i w wieku 35-40 lat jest wrakiem człowieka. Mhm. A do tego doprowadzają przykładowo rozgrywki, o czym oni też mówili w swoim podcastie, o rozgrywki siatkówki, gdzie jest napięty termin jak yy, baranie, <śmiech> te i, i tak jest. Ja bym chciał jeszcze tylko przypomnieć, że między nimi również w tym podcaście wspominają panowie, wspominają panowie książkę Spalony Andrzeja Iwana, którą ja ostatnio wysłuchałem i mm -hmm. jest naprawdę gorąco polecam. Jest wstrząsająca od słaniająca kulisy polskiej piłki nożnej, jeżeli chodzi o drużynę krakowskiej Wisły, a obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który między nimi też jest tam wymieniany, mówi, że nie zdawał sobie sprawy, że w Wiśle tak oliwili, tak oliwili wódkę. Hmm. Masakra. Dobra, skaczymy dalej. A, dalej. A co my dalej mamy tam? Jeszcze w coś w tym katalogu jest? 30? Coś się ukazało? Claude Monet, Teoria chaosu na żywo i audycja z 18 stycznia retransmitowana w podcast, jako podcast tym razem Kto jest kim w świecie poszukiwaczy spisków, część druga Pięknie! I ja gratuluję Klodowi i popatrz, jak on się ładnie spina mamy 30 stycznia publikację mhm. w naszym katalogu, a audycja jest z 18, a ja pamiętam, kiedy on miał poślizg rozciągający się na dwumiesięczną wiesz, z, zjazd Obiecał, że obiecał, że goni, że będzie gonił goni. słowa No i tutaj i tutaj, co w tym odcinku byś powiedział ciekawego? W tym odcinku pan poleca taką pewną panią, która śpiewa fajne piosenki. Mówi o tym, że o, mówi o poszukiwaczach spisków, czyli powiedzmy, kto jest z kim w świecie teorii spiskowych że pan Zagórski jest mocno napiętnowany i tam ktoś jeszcze został po, pozbawiony pracy czy wyrzucony z pracy. Dzwonią e, słuchacze, oczywiście tradycyjnie stały słuchacz zadaje pytania, dzwoni ktoś tam tak. i mówi tuż, tuż tradycja chyba w tym tak, Mówi o tym, że m, pyta się jego, czy on nie jest zagrożony, czy jemu ktoś nie groził, on mówi, że jeszcze nie, ale zdaje sobie sprawę. No i podaję takie przykłady, wiesz, przypadki e, zabi, e, zaginięć lub e, niewyjaśnionych, e, niewyjaśnionych w tym sensie, że nieuzasadnionych e, nagłych zejść, choć wydawałoby się, że to mm. były zejścia powiedzmy takie w pewnym sensie naturalne. No i to... No ogólnie mówię, że to śliski grunt, tak. takie, takie tematy. Myślę, że można posłuchać ciekawy odcinek. Dobrze. Co dalej? 30 stycznia Martin Lechowicz z podcastu Odwyk Święte obrazy. Tak, a tym razem Martin nadaje z Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu. I mu porusza ciekawy temat. Ja mam nadzieję, że w ten odcinek odbije się echem i takie podcasty religijne jak Siódme Niebo, jak Cienie Przyszłości, czy jak prosty podcast też coś na ten temat powiedzą, ponieważ tu jest on wyjaśnia, zastanawia się właśnie nad świętymi obrazami, czyli nad tym, czy mamy się modlić do Boga, do Jezusa, czy mamy się modlić do obrazu. I czy, wiesz... Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego tak nie jest. razu. Jest I takie porzekadło. Jest taki, wiesz... Ja pamiętam, jak ktoś tam mówił, właśnie przyjechał z zagranicy i mówi tak, mówi, poznał tą religię właśnie katolicką w polskim wydaniu i mówi, ale ale ta Maria to miała wiele sióstr, Powiesz, Bo Matka Boska z Częstochowy Matka Boska Wieczna Matka Boska jakaś taka Matka Boska a, a tamta a stamtąd i tamtąd, także tych odmian Matki Boskiej jest ogromna, ogromna ilość ja słyszałem, że nawet kiedyś do wojska miała przyjechać słyszałeś o tym? Nie. tak, no i zrobili zbiórkę na placu w dwuszeregu zbiórka no i tam plutonowy mówi Bosek wystąp, Matka Twoja przyjedzie <laughs> no właśnie, no i tutaj właśnie opowiada o tym, o czym właśnie co możemy się dowiedzieć ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu i jak to ugryźć i jak się nad tym zastanowić, no to już każdy musi we własnym sumieniu rozwikłać, ale moje osobiste zdanie jest takie, ja mam troszeczkę rezerwę do modlenia się do relikwii, tym właśnie, co wiesz, co powiedział Jezus, on wcale nie mówił, żeby się do jakichś szczątek modlić, także to tyle w tym temacie. Przechodzimy dalej. Kolejnym autorem jest tutaj Bartek, który, który miał w... trochę zrzymał się na, po... zrzymał się na poprzedni podcastofon, bo został pominięty. Hi. Tym razem go nie pominiemy. Gniazdo światów ze światła w tak no. jest. Tym razem Docinek... go nie pominiemy, ale go objedziemy. Ha, ha, ha. <laughs> no, no dobrze. Co ci się nie podobało? Od... Ja usłyszałem, tutaj... usłyszałem w jego podcaście to, co się zarzuca moim podcastom. Mianowicie? No, zagłośny podkład i wciąganie nosem. <ścoughs> <ścoughs> Ale wracając do my... mery... no to... merytorycznego, merytorycznej strony podcastu, Godaja, Gniazdo Światów, co byś chciał powiedzieć? Fajnie opowiada o dwóch książkach, no tutaj... prawda? Bartek fajnie opowiada właśnie o dwóch książkach, o powieści And Andrija Diakowa, do światła i w mrok. To są dwie części e, pewnej trylogii, która dzieje się w Uniwersum Metro 2033. E, no jest trochę spoilerów, ale też powiedzmy nakreśla nam, w jakim to, w jakim to świecie się dzieje, o czym mniej więcej... Czy ty już słuchałeś, w słuchałeś tej, może w, w tych, tych książek, albo czytałeś? Jeszcze, ja jeszcze nie, nie, ale nie wiem, nie wiem, czy zachęcone przez Bartka nie sięgnę. Ja też. Tylko Z tym, że tutaj mam jeszcze jedną tylko małą uwagę, bo nie Może ja się mylę, wiesz, ale ja. Y, mnie uczono, że spoiler to jest taka owiewka, taka, wiesz, takie skrzydełko z tyłu samochodu albo z przodu, maluchy, albo sam w Formule 1. Spoiler jest to, spoiler jest to potocznie nazywane spoilerem. Jest coś, co spoiluje, czyli y, podrzuca ci treść. Nie ma takiego jest wyrazu. Jest książki, jako, filmu. Spoil jako. Spoil y, jako zepsucie zabawy, tak mówi słownik. Mylę się? A. To spoil the party, na przykład Beatlesi śpiewali, I don't want to spoil the party tak? Nie chcę zepsuć przyjęcia Właśnie, Czyli zepsuć zabawy, prawda? Czyli nie chcę zepsuć zabawy Nie chcę mm -hmm. zepsuć ci książki mm -hmm. czy, czy filmu, dlatego spoiler to jest coś Co zdradza ci jakby e, Fabułę no, psuje, ci, psuje ci przyjemność Obejrzenia filmu bez znania zakończenia, czy też książki bez tego. Wiesz wcześniej, Czyli można skończy, powiedzieć, że to jest takie przyjętość. nowotwórstwo, bo to nawet, e, jeżeli byś tak e, przespelował ten wyraz, to, to też nie jest zgodnie powiedzmy z literą angielską, prawda? To jest taki spuszczony w angielskim Ta, Tak, ale to zobacz na Film czy, czy gdziekolwiek w internecie, to jest. Nie oglądam filmu Webby, dlatego to o tym jest... nie wiem, ale dobra, w porządku, ja sprawdzę i nadrobię te wiadomości. Jest to. Mhm, mhm. Oczywiście tutaj można się zrzymać, że najlepsze by było polskie słowo, które będzie odpowiednikiem, a nie jakimś zapożyczeniem i można by ten wątek rozbabrać na Facebooku na jakieś 200 wypowiedzi i, i, i hejtów, nie, nie. ale skróbsza mhm. tutaj chodzi o to, że właśnie spoiler to jest coś, co wyjawi ci fabułę do końca i zepsuje ci przyjemność obejrzenia filmu czy też przeczytania książki bez, bez jakby... Znajomości tak, zakończenia. z taką skróconą formą w postaci tego wyrazu, którą można by zastąpić mhm. polskim stwierdzeniem nie opowiem ci zakończenia, żeby ci nie psuć przyjemności czytania czy słuchania tej książki albo obejrzenia tego filmu, prawda? Tak. I w ten sposób słowo spoiler zajęło nam więcej czasu niż całe, niż omówienie odcinka Bartka, okay. do którego odsyłamy, bo warto Bartka posłuchać. Zapraszamy. Kolejnym 30, 30 stycznia okazał się kolejny odcinek Mówiący o konkursie na blog 2012 roku, prawda? Mm -hmm. Blog roku to jeszcze jedno wejście w Radio SK właśnie przed tym e, zakończonym już głosowaniem, tak. czyli coś podobnego, co było w poprzednim tak. odcinku, o którym wspominaliśmy na początku naszego tak. przeglądu. 30 stycznia również Andrzej Famielec z podcastu Temat Podcaster. Tutaj mamy wycinankę z kolei z radia... Z radia Erntka, e Etercast, Etercast. Etercast. Ej tutaj mamy... Mamy tutaj gościa Andrzeja. Tak? To jest gospodarzem. Mamy Filipa. Gospodarzem jest Andrzej. Gościem jest, gościem zacnym jest Filip Dawidziński oraz Maciej Dmowski, czyli Minimal 2, który tam technicznie miesza w tym To radiu. jest już trzecie, i to przez niego, tak, to było, jest... i to przez niego było opóźnienie audycji. Aha. No i panowie tutaj nam przybliżają debiuty tegoroczne w świecie podcastów polskich, których było ponad 54 chyba, czy 55 z tego, 55 co debiutów? O Matardeję. Tak. Zobacz, 52 tak. tygodnie, czyli więcej niż jeden debiut na tydzień przypada. Mm -hmm. Niestety niektóre z tych projektów się nie utrzymały i tutaj właśnie w tym odcinku, w tej trzeciej części omówienia tych debiutów jest większość tych odcinków, znaczy tych podcastów, które przestały po kilku, po kilku odcinkach nadawać. Tak jak chociażby... Oj. Tak jak chociażby... Co? Żeby tutaj nie być gołosłownym. No masz... Yy, Radiofala, nie, audiofala, Pichonta. Na Rzeczeński. Yy, na Rzeczeński, bo tam Czteropak, generalnie strona umarła, Fajka Wodna tak. i inne takie podcasty. Dodatkowo Filip tam zabiera głos i też Podaję swoi, po, po, to kogoś pochwali, tak. to kogoś zjedzie. Tak jest, właśnie. Jacku. <laughs> zjedzie, ale wiesz co? Moim zdaniem... Po krytyka pozytywna polega na tym, że najpierw się zadaje pytanie, może ci trzeba pomóc, albo może sobie z czymś nie radzisz, może ci podpowiem, jak mm. możesz sobie poradzić z tym problemem, bo o tym całym przesterowaniu, to już wiesz, ja już nie mogę spać, w nocy się budzę i przester, przester, ja mówię, co ty, masz, masz przester. jakiś przester? Znowu coś koszmar ci mówię. mówię tak, ten Filip, ten Filip, ten Filip, ten Filip, mi ciągle mówi, masz przester, masz przester, masz przester, masz przester.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 Okej, okay, ale tu jest na, na wesoło naprawdę, jest na wesoło. Panowie podają, tak, z konkretów, żeby tak skrócić tą formę, podają swoje ulubione debiuty, podają, składają sobie życzenia, co by chcieli usłyszeć, no i oczywiście Filip mówi o tym, że on tak lubi, jak jest wszystko wyładzone, gładkie, pod kancik i pod kreseczkę, no i tak mu się, tak mu to wychodzi, tak mu to wychodzi, tak mu to wychodzi. No i dobrze. Wiesz to każdy może popełnić tak. błąd i każdemu nawet najlepszemu się te błędy zdarzają. Dlatego, co ja bym mógł dodać, że dobrze jest właśnie tak, jak mówisz, pochwalić konstruktywnie albo ewentualnie zganić na tak. boku w cztery oczy. No, tu akurat może to nie wyjść nam na dobre, bo dzisiaj ganimy niektóre podcasty, ale to tylko w celu takim, żeby polepszyć troszeczkę jakość, żeby się poprawić, żeby zastanowić się i i nie dawać chłamo, tak jak to mówią, tylko żeby faktycznie coś wartościowego publikować. No i nie wiem, ja bym polecił, poleciłbym bardzo ten Tak, ten oczywiście, można się dowiedzieć o nowych podcastach ciekawych, można usłyszeć y, Filipa. Bo w zasadzie to jest, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz można było Filipa Dawidzińskiego, Dawidzińskiego usłyszeć na, w katalogu polskich podcastów, ponieważ dla niego było za ciasno nagrywać podcastofon i zrobił sobie megafon. Także tutaj jest dla wszystkich byłych wielbicieli i przyszłych bardzo fajna gratka, można usłyszeć. Tylko widzisz, ciekawost, tak. ciekawą rzeczą jest, bo ja sobie otworzyłem opis tego, wiesz, audycja, w audycji omawiałem podsumowanie najważniejszych debiutów podcastowych. 2012 roku, zarówno jeśli chodzi o podcasty przez C pisane, jak i podcasterów też przez C napisane. Dzisiaj redaktorzy w osobach Filip Dawidziński, Maciej Tmowski Andrzej Famielec omawiają całościowo i subiektywnie to, co najważniejsze. Kilkanaście podcastów przez C, kilkunastu prowadzących, Właśnie nie usłyszę, nie zgadza mi się to kilkunastu prowadzących. Kilkaset godzin dobrych audycji. I następnie jest napisane tak. Audycji wykorzystano zasoby katalogu podcastów. K podstacji i archiwum Vincentego. I teraz wiesz, tutaj widać, że ktoś, kto dopisał, czyli autor tego tej całego, o tego całego opisu. Nie wiem, czy ma być ten podcast, wiesz, to też jest, to jest kolejne pytanie, więc to, to mi przypomina taki temat zastępczy. Czy podcast będzie przez C, czy podcast będzie przez K? I my hmm. byśmy o Słuchaj, ostatnio mówili, znalazłem chyba. rozwiązanie już takie wiążące tego. Słuchaj, Jacku, ostatnio znalazłem już takie miażdżące chyba i wiążące rozwiązanie tego hmm. problemu, chociaż ja przychylałem się, żeby pisać przez K jednak jako, że to jest takie bardziej bliższe językowi polskiemu i bardziej spolszczone i takie no, powiedzmy podcaster przez K, podcast, no to może być przez C, może być przez K, ale jednak od jakiegoś czasu słownik, jeżeli wpisujesz coś w, w internet, na przykład to tam w Firefoxie, czy w operze masz y, sprawdzanie pisowni mhm. i jak to słowo powinno być pisane? Przez C pisownia, y, znaczy sprawdzanie pisowni podpowiada, żeby pisać przez C i my, moim zdaniem to jest już wiążące, żeby jednak korzystać przez C i pomimo tego, że bardziej po polsku byłoby przez K to żeby jednak podcast pisać przez literę C Ja też byłem za tym, wiesz, tutaj była taka, już kończąc ten temat bo rzeczywiście się troszeczkę za bardzo rozgada, rozgadujemy ja chciałem powiedzieć tak, że był użyty, uczyłem taki, wiesz, argument, że to jest nazwa własna i, i w zasadzie to do mnie przemawia, że podcast to jest nazwa mhm. własna i tak, niech tak będzie, ale ktoś inny powiedział, ale to nie możemy nazywać, wiesz, nazwą własną podcastu, bo to nie jest nazwa własna i w tym momencie dałem sobie spokój, także jeżeli tak, rzeczywiście... Ale wiesz, ogólnie, tak, mhm. że, tak powiem, mhm. ogólnoświatowa nazwa jest przez C i wszyscy wiedzą, o co chodzi i w Chinach i w, i, w, i w Stanach i powiedzmy gdziekolwiek, jeżeli napiszesz przez C, to na pewno zostaniesz dobrze zrozumiany i nikt Ci nie zarzuci tego, że, że ta pisownia jest niepoprawna, bo to jest pisownia oryginalna i jeżeli jeszcze słownik polski podpowiada, że to jest forma poprawna, to już tutaj ja bym nie szukał kwadratowych no jaj. Ja i na zakończenie powiem, że fajnie, że taka audycja się ukazuje. Ona, jest, wiesz, ona była taka zwarta, krótka, nie była zbyt długa i rozwlekła, nawet jak nasz przegląd podcastofaunowy. Także tutaj możemy dowiedzieć się nowe, usłyszeć nowe informacje. Śmiejemy się, ale merytorycznie tak, to było tak, fajne. Tak. I tam jeszcze wspominałeś o alternatywnym przeglądzie tygodniowym. Tak podcastów, jakim jest tak. Megafon, też powiedzmy, puszczamy oczko, ale jesteśmy hmm. za tą inicjatywą no. i więcej hmm. mówi się o, podca o, o polskim tak. podcastingu. No zdajemy jakiej. sobie sprawę, że jesteśmy I... lepsi, oczywiście, ale możemy o tym wspomnieć, właśnie dlatego. <głos> Cieszę się, że generalnie... Jakim no, bicuję wszystkim tak, tak, podcastowym tak, projektom. Tak, żeby nie było tego. Spektrum rozwoju. No Na nareszcie, nareszcie. nareszcie. Spektrum rozwoju. Czyli temat do naśmiewania się z kiepskiej jakości nagrywanego podcastu, czy z kiepskiej jakości wycinanki z radia na fali, bo to jest wycinanka z radia na fali, dzięki której ci, którzy nie mogą słuchać tej audycji w czasie emisji w internecie, mogą sobie tego... Nie mogą jej słuchać również w rss <grym> bo jakość jest równie podła. <grym> tu jest... Merytorycznie to może jest ciekawie nieraz, ale czasami faktycznie to, co też wspominał mi niemal ostatnio, ciężko się jest przebijać przez te szumy, żeby cośkolwiek usłyszeć. A, I też ciekawą sprawą jest ta muzyka, która jest puszczana w odcinkach. Może w radiu to się broni, ale w podcaście ja bym to wyciął. Tym bardziej, że nie wiemy na jakiej licencji jest ta muzyka. Możemy się tylko domyślać, że nie jest na wolny. Słuchaj, po pierwsze. Po drugie, wiesz co, gdyby ktoś się pokuścił i spróbował to napisać i później ktoś inny by to przeczytał, to myślę, żeby wyszło, naprawdę wyszedłby z tego typu tygodnia. Ale z tym konkretnym odcinkiem jest małe nie halo, bo najpierw panie mówią, że zapraszają na rozmowę z Marcinem, po czym cały środek jest całkowicie jakby Marcina nie było w audycji i końcu, na końcówkę znowu Marcin przychodzi i jest dopuszczony do głosu. Ten podcast mhm. to jest. Ja ci powiem, że ja nie, wielk, nie, nie słucham wielka tej kontrowersja. Audycji, także nie powiem wielka kontrowersja. Więcej. Dziewczyny mają wiedzę, ale tu w tym momencie kompletnie nie zgadzam się z tym ich teoriami, co to jest prawda, co to jest miłość, cisza, świadomość, życie i tak To znaczy nie. Mhm. No dla mnie to są też nieraz tak zawiłe te odcinki powiem ci tak, słucham, słucham, słucham, <śmiech> słucham, słucham, słucham i tak sobie myślę na końcu. Jejku, o co chodzi? Ja już słucham tego półtorej godziny, ale tak Nieraz po prostu, nieraz są ciekawe audycje Ale nieraz to tak, wiesz Minie mnie ten temat i sobie myślę Ale o co w ogóle chodzi? No. Dobrze, 30 stycznia Paweł Duraj z podcastu Inny koncept O tym też mówili, e, mówiło trzech panów W jednym podcaście Tym razem mhm. odcinek z Angeliką I z wierszami Angelika koresponduje z takim jednym panem, który pisze wiersze w Australii, tak, po czym dochodzi do wniosku, że przestanie z nim chyba korespondować, bo już pan sugeruje jej, jej, jakie ma mu zadawać pytania. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, przestrzega przed tym, jak jeżeli ktoś ma zamiar zacząć czytać poezję, żeby nie zaczynał od hmm. Miłosza, ponieważ Miłosz jest trudny. To ja taki wniosek z tego wiesz. No i tutaj wiesz? przelewa swoje doświadczenia życiowe. Nie będziemy tu zdradzać wszystkiego na no, tomik wierszy, i jako debiutantka znajduje wydawcę, który, który postanawia bez zmienia, bez zmrużenia oka po amerykańskiej próbie, czyli po otwarciu na trzech kartkach przypadkowych i przeczytaniu fragmentu, wydać jej ten tomik. I mało tego, jako debiutantka poszczycić, że dodruk był tego miku poezji, co praktycznie nie zdarza się, albo zdarza się w jednym, dwóch procentach na sto debiutantów, żeby coś takiego miało no, miejsce. Ja bym polecił gorąco ten odcinek, bo jest bardzo a fajny. A ja bym jeszcze, wiesz, poprosił autora, żeby mu się udało po, po, po pozwolić autorce, żeby wyraziła zgodę na to, żeby można było jeden, czy dwa wiersze przeczytać i może ktoś by, kto ma taki jak samitny głos, taki na przykład jak Papa, taki liryczny, żeby ktoś przeczytał ten wiersz, żebyśmy mieli taką próbkę. Jeżeli by się zgodziła Angelika, to byłaby fajna, fajna sprawa. Albo na przykład, że na życzenie ktoś wyśle maila, to można dostać tego, ten jakiś jeden czy dwa wiersze w poczcie zwrotnej. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra, zgęszczajmy ruchy, bo... Trzeba iść spać. Ten odcinek nie wiem, ile będzie trwał. Nadgryzieni, nadgryzieni. nadgryzieni szał jedynek, czyli jeden, jeden, jeden. Ale to jest tym razem króciutko. Informacja o tym... Zapowiedź o zmianie kanału RSS. Dajam. Na nowy. Na platformę R... RR... Retro, retro Racket. N. Retro Radio, nie... Retro ra... retro Network. Network. I tam będzie też małe filmy dło hostowane i podcast o Androidzie, który wznawia działanie. Super, czekam, czekam na kolejny odcinek, bo aż żadnego nie słyszałem. Dobrze. I, na żywo. I teraz teoria chaosu na żywo. 30 stycznia znowu Claude Monet. Gdzie pojechać, aby dotknąć rzeczy? Nie jest I tego Kolejne świata. gratulacje. Odcinek. Kolejne gratulacje, bo popatrz, to już jest 30 stycznia publikowany podcast, a audycja była 25. Gratuluję. Pod tym względem Claude mm -hmm. Monet jesteś the best. No i dobrze, opowiada, że gdzieś koło papui Nowej Gwinei są jakieś wyspy, gdzieś jakieś zakopane samoloty, jakieś cuda, wianki, jezioro Titikaka, jakieś tam wylatują obiekty z wnętrza tego jeziora, że na mapach, gdzie to było, gdzieś, można znaleźć. O no, dużo takich, dużo takich historii, gdzieś tam na, na, na Syberii, w Jakucji tak. też jest jakieś takie miejsce, które chętnie by Klot zwiedził i opowiada o takich historiach z hmm. tym, że nie zgadzam się z jedną rzeczą on tu w tytule napisał, gdzie pojechać, aby dotknąć rzeczy nie z tego świata uważam, że za, żeby z, znaleźć 100 e, Spitfire'ów zakopanych w ziemi, to, to nie są rzeczy nie z tego świata, to są rzeczy jak najbardziej z tego świata no właśnie tu chciałem nawiązać, ale to wiesz, no chodzi o takie spiski jakieś tajemnice, jakieś rzeczy niewyjaśnione tak może ten tytuł nie jest taki precyzyjny, tylko dziwi mnie, dlaczego na końcu chce jechać na Wyspy Kanaryjskie. Czy to chodzi o wakacje, czy tam coś, ma jakieś informacje, że można coś tam zobaczyć, dotknąć? No, posłuchajcie, taki fajny odcinek bym powiedział. Dobrze. Na pewno informacje, o których większość z ludzi, pewnie większość słuchaczy chyba nie ma pojęcia, bo ja większość z tych rzeczy to pierwszy raz w życiu usłyszałem. To znaczy, ja powiem Ci krótko jedną rzecz, Andrzej. Jeżeli ktoś chce usłyszeć stałego słuchacza... Tak, Andrzej. Y Jakianże? Ja <głos> <Bo, głos> Przepraszam cię Andrzej, no mam wiem, że masz potrzebujesz, tutaj niebawe. potrzebujesz potrzebujesz zrobić przerwę. <głos> Nie mam czasu na przerwę, lecę dalej. Chciałem powiedzieć, Paweł... Nie spać, pa, <gł Tak, papa, gł Główną Gwinę. Chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce usłyszeć stałego słuchacza, to tylko i wyłącznie w y, teorii chaosu Claude Monet. 30... Tak? No, aha, i tam najważniejsza informacja, ile trzeba mieć grosza, żeby, żeby się wybrać tu i tam, i ile czasu by to zajęło. Tak. kolejny 30 stycznia, autor... Agnieszka Brodzik z podcastu Karpiowy, ale Agnieszki w tym podcastie nie usłyszymy, bo to jest recenzja odcinek 25 Karpiowego i to jest recenzja mhm. Dina końca, jeżeli tak się czyta, prawidłowo nie wiem. Skóra mówi, tak? Mówi, pięknie mówi i powiem ci szczerze, czy słuchać, czy przeczytać książkę o tego rosyjskiego autora o tych, o tych podziemiach metra, to po mhm. godaju możesz, jesteś pewien, że już chcesz to wysłuchać albo przeczytać. Tak samo tutaj o, skóra odkrył dla mnie nowego autora, który jest w świecie czasami porównywany właśnie do Stevena Kinga. No i to jest tak? fajne Widzisz, to to powoduje, że te podcasty mają sens. A jeszcze jedna rzecz ciekawa. Kiedyś gadałem tą chwilę z Mando i powiedział, że on skóry w życiu nie widział na oczy i nawet nie wie, jak on wygląda. Nawet zdjęcia nie widział. <grym> <grym> sobie... Także być może, że skóra jest jakimś botem Ale... albo jakimś, nie wiem, kim on Świetni jest. Świetni są. Bardzo dobry podcast. Świetni są. Dobra, skaczemy dalej. Smacznie. Tyflo, Tyflo podcast. podcast. Bio. Blio. Blio Michał Dziwisz recenzuje program pod pod nazwą BLIO. Program jest na ios czyli na jabłkowe sprzęty. Jest on alternatywą dla programu iBooks i służy do czytania książek w formie elektronicznej, czyli jest to taki lektor, tam można dokupić sobie dodatkowe głosy i książkę nam, programik czyta wyraz po wyrazie, zdanie po zdaniu, słowo po słowie, strona po stronie. Mówi co prawda, że te wbudowane mm, głosy są kiepskie w porównaniu do tych domyślnych w systemie iOS, mhm. które udźwiękowiają system, ale ogólnie programik poleca, tym bardziej, że jest on darmowy i synchronizuje się pomiędzy urządzeniami i można też tamtą tam, drogą, bo to jest nakładka do jakiegoś tam serwisu internetowego, można tamtą drogą też sobie pobierać, kupować książki. Mm -hmm. Okej, okay. co następnego? Podcastofon, czyli skaczymy dalej i co będzie po podcastofonie? To był Studencki Ekspres, to chciałeś powiedzieć, tak? Tak, tak. Bra tak? tak. To był Studencki Ekspres, podcast, który wywołał parę kontrowersji ale ja myślę, że to jest dobra odmiana, powodująca, że nasz katalog jest żywy, że nasze przeglądy są różne i inne. Następny jest MacWord 2 targi prawie Magatka. rozpoczęte. O, i tutaj ja jeśli mogę no, słowo, proszę, to bardzo, bardzo będę Cię prosił, żebyś mnie wpuścił Ale to jest, pamiętaj, że to jest 30... targi prawie rozpoczęte. Pamiętaj, że to jest 31 stycznia i jedziesz. Tak. Słuchaj, no, najbardziej urzekły mnie tutaj dwie rzeczy. Jedna to jest to, że chłopaki są już na miejscu, za chwilę startują te targi Mackward, na które pojechali, a druga rzecz, której chyba nigdy nie zapomnę, to jest chrapanie Mackozer'a w tle. To jest słynnego brogera, piszącego o makach i tu, natomiast mówię, tutaj z tego odcinka nic nie wiem, oprócz tego, że chrapał mak kozer. No nie, oni opowiadają o tym, że Także... zostali wpuszczeni w, zostali wpuszczeni ten, przed... Ja wiem, ale tutaj delikatny hejt. Ja wiem, że panowie przelecieli pół świata, że są po drugiej stronie kontynentu, ale czy nie mogli kopnąć w kostkę kolegi, żeby wyniósł się gdzieś spać w innym kącie, a nie żeby im zakłócał Albo nagranie? Czy to było aż mikrofonu? tak ciekawe? Czy to było aż tak ciekawe, panowie? Ogarnijcie tak. się. To prawda. Dobrze, ruszaj się Bruno, Arek Trendowski, również 31 stycznia i odcinek 23, Lotniczy Lamus. Odcinek poleca cztery osoby wow. i tutaj ja myślę, że odcinek jest o ciekawej tematyce, ale mam nadzieję, że tak troszkę spod paszki nagrane, jak to mówią, e, czyli... To mówisz, masz nadzieję, że on to, tak nie będzie to, robił następnego odcinka? Tak, że trochę się bardziej przyłoży, bo mam wrażenie, że to była taka spontaniczna wycieczka z Pichontem. Chłopaki się dobrze bawili, ale sama forma podania tego dla nas, dla słuchaczy, może nie była aż tak interesująca, bo tam momentami uciekały głośności. Może było zasnąć. I można było to troszeczkę może ciekawiej opowiedzieć, aczkolwiek to miejsce, o którym mówią, na pewno fajne. Arek ma wiedzę i dla ludzi, którzy interesują się samolotami, to na pewno była gratka i warto by takie miejsce zwiedzić. Na pewno ja to zrobię. Tym, tym bardziej, że to blisko od Ciebie, Na Jacku. pewno ja to mhm. zrobię, to jest coś wspaniałego i to, co mówisz w 100% się potwierdza. Szkoda, że to tak było, tak jak mówisz, spod paszki. A... No i słuchaj, 31 stycznia, no jako, jako przełom miesiąca, to zawsze jest taki dzień, gdzie dużo tych podcastów wychodzi i cała stara gwardia stara się raz w miesiącu zmobilizować I jakoś właśnie w między w jednym dniu, w jednym czasie wypuścić odcinek, i tutaj brat Arka Adam Trendowski, tak, w podcaście uh -huh. Dreszcze, odcinek siódmy Battle Fail. Ja mam jedną uh -huh. uwagę, chociaż też tu po, polecam trzy osoby ten odcinek. Adam, zobacz do tego RSS-a swojego, do Bernera bo ostatnie dwa odcinki tylko do posłuchania ze strony, nie moich w rss więc to sobie przypomnę. Hurra! Ja też nasłucha? bardzo poproszę, ja też. I co w odcinku? W odcinku, no tak, jako Arek jako starej daty gracz, przyzwyczajony, że wkłada dyskietkę, czy tam uruchamia plik egze i już gra, cieszy się, cieszy się rozrywką, został wplątany w pewną, w pewną kabałę. Kupił sobie grę w pudełku i co dalej, Jacku? Rozpakował, zainstalował, pobrał, dobrał, zarejestrował, Pobrał jakieś tak. coś tam, do tego jeszcze musiał drugie coś tam, trzecie coś tam. Musiał pobrać przeglądarkę. Się... Tak. tak. I szlak go jasny trafiał, bo już minęło sporo czasu, a radości z gry ani widu, ani słychu. Tak jest. No. I zrzyma się na ten, na ten nowy sposób, sposób e, tak. na rozrywkę. I ma rację, bo jakoś to dawniej inaczej wyglądało i faktycznie można było bez internetu się obyć, a tu okazuje się, że trzeba mieć i dobre łącze, i trochę cierpliwości, i trochę wiedzy, i to, i tamto, i owo. I tak naprawdę to ta rozrywka już nie jest aż tak rozrywkowa, bo trzeba się trochę spocić, żeby cokolwiek w ogóle zrobić z tą grą na początku. Tak jest, dobrze. Zresztą Arek, a, a Adam ma zawsze pecha. Ja bym powiedział, że to jest taki dobry tester, jakby coś zrobił i nie miał pecha, to znaczy, że to jest, że tak powiem, pechoodporne, bo on zazwyczaj ma pecha z czymś. Tam jeszcze o samochodach było coś tak. trochę. Jak, jak to jego cytryna znowu zawiodła go. I ze wspomaganiem, i z czymś tam jeszcze, i akumulator tak, chyba nie tak. Mógł odpalić. I o tym, że ktoś go tam wspomógł i tak jak mówisz właśnie, więc y, można by y, zatrudnić Adama do jako testera. Przykładowo, jeżeli masz zamiar kupować, kupić telewizor firmy na przykład Samsung, y, to... Tak, to jeżeli on zrobi recenzję i powie, że jest ok, to na pewno to, to będzie A jeżeli damy Adamowi, żeby kupił, damy ten telewizor Adamowi i on będzie, zacznie go używać i okaże, że wysiądzie, to wtedy będziemy wiedzieć, że na pewno nie warto tego kupować. Tak, bo ma faktycznie z tego, co słyszę, tego jego różne powieści, to on jest naprawdę przyciąga jakieś takie przygody zawsze do siebie. Pozdrawiamy, panie Adamie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Odwyk wywiad z praktują, praktykującą katoliczką, część Właśnie, druga. Właśnie, powiedz mi, gdzie jest część pierwsza, czy ty wiesz? No, pewnie jest przed częścią drugą, ale nie wiem. No właśnie, bo się ukazały zarówno obydwie części, zarówno pierwsza, jak i druga okazały się w tym tygodniu, ale u nas w katalogu jest tylko druga część. W tym, w drugiej części... Wiesz to tam też bywają problemy z RSS-em, bo nie wszystko się pobiera mhm. i akurat mi się nie pobrało w ogóle to. Widzisz, bo jakbyśmy mieli pierwszą część, to ja bym tutaj, to była pierwsza część wywiadu z Katoliczką, to była nominacja na podcast tygodnia, Natomiast druga część hmm. już na to jest troszeczkę za słaba, żeby ją nominować na podcast tygodnia. Też jest ciekawa, bo tutaj <śmiech> w tytule jest autor Martin Lechowicz, ale tutaj to nie jest Martin Lechowicz, tylko... Ten nowy ten kolega, nowy... który tak. prowadzi te wywiady, tak? tak? Ja nie pamiętam, jak się Przepraszam, nazywa. Przepraszam, panie kolego, chodzi? też nie pamiętam, ale pozdrawiam Cię. W zasadzie zadając proste pytania, rozkłada Anię na łopatki, ponieważ hmm. wiesz, Ania jest zagorzałą katoliczką, ale nie potrafi na niektóre pytania odpowiedzieć. Ania mówi, że czuje, że pewne rzeczy czuje po prostu, że takie są i że nad nim czuwa Duch Święty, czy jest Duch Święty, a pewne rzeczy tego nie mają i wtedy ona tego nie czuje i ona wtedy wie, że to jest pozbawione jakiejś tam mocy boskiej. No i, mhm. no i to tyle w sumie, wiesz. On jest troszeczkę, tutaj mówi, że warto posłuchać. Warto posłuchać. On troszeczkę tutaj momentami nie, do, nie daje dojść do słowa ani, ale Ania... Włącza myślenie, tak? Powoduje, że trzeba pomyśleć. A ty też jesteś, jesteś zagorzałą? E, ja nie jestem. Ja, może ja jestem, ale nie jestem, bardziej nie jestem praktykującą gorzałą. Ale nie, czy zagorzałą, czy czy za bardziej? E, ja jestem załyski. Dobrze. Andrzej Famielec z tu Po Północy. Po Północy kat tytuł odcinka i to... Andrzej chyba coś nagrał, żeby nie wylecieć z katalogu, bo tam nie było za wiele odcinków w tym podcastie. W tym A to podcastzie. w ogóle to nie żaden debiut? To pierś, nie, ja to, już to tam było. pierwszy raz aż jeden, aż jeden albo aż dwa odcinki były chyba. No i taki felietonik Andrzeja. Mówiąc o kacu moralnym, mini pi, i nie, nie tylko. Są różne kace, ale dopadają każdego. No, tak, tak tyle. No krótko i zwięźle. To mnie akurat tematyka Na nie temat. nie pociągnęła, ale tak to, tak to jest prawda 31 Dobrze. stycznia tym razem autor Przemysł. Tak, tak jak mówiłem starzy podcasterzy raz w miesiącu starają się w, zarzucić katalog odcinkami i tutaj przemian jest, nie jest wyjątkiem Hochlander, Holendrzy lubią część trzecia 26 odcinek z tego podcastu i powiem szczerze to jest kopalnia fajnych informacji jak w Holandii się żyje, po czym można takiego Holendra Lasowego poznać, co oni jedzą, czym to popijają takie rzeczy jak, jak jest najwyższy naród w Europie i pierwsza dziesiątka pod względem wzrostu. No i o tych frytkach cała, cała cały kwadrans o frytkach bardzo ciekawy. Czy wiedziałeś, że frytki można jeść z sosem orzechowym? Na przykład? Nie, nie jadłem, bo ja w ogóle jeżeli Też... już to frytki jadam na sucho, nie namaczając ich, bo dla mnie ferytka namoczona to mhm. jest maź rozlazła. Nie smakuje po prostu, ale wiem, że tak ludzie jedzą. A widzisz, no i właśnie mhm. w Holandii się w ten sposób jada i tutaj, no, ja bym polecił bardzo ten odcinek jako kopalnię ciekawych informacji. Bardzo mi się A podobało. A wiesz, po czym można poznać Niemca y, na plaży? Y, wiem. A jeżeli ktoś... Okopuje się. A, Spoilerowałeś <gry> ale, mi dowcip, ale, Paweł. Ale drugi, drugi dowcip, o, po czym poznać, że jesteś już w Holandii, a nie w Niemczech, to jeżeli tak. chcecie wiedzieć, jaka jest odpowiedź, to proszę odsłuchać odcinek. Dobrze. Ja bardzo chętnie chciałbym, żeby Filip odsłuchał tego podcastu, bo ja puszczałem ten podcast do snu i po trzecim, po trzecim prze dinglu, gitary, Gabry się powiedział weź to wyłącz, bo nie mogę zasnąć. Więc. A propos, a, czyli do no Instytutu nor Normalizacji, tak, tak? Do Instytutu Normalizacji, <głos> do chwili pani wyda swoją opinię, czy to nie są stary, bo Le tak mówi cicho, ja podgłaśniam, to później gitara i sygnał z parowozu, to znowu za głośno i nie można było zasnąć. Fakt, te dżingle są trochę głośno, bo ja słucham nieraz w e, aucie i powiem Ci, że jak właśnie wchodzi dżingiel lub przemiana, to jest taki wyraźny wzrost głosu. pozwala jeszcze. zasnąć na drodze. <laughs> A przemian jako z racji swojej szkoły powinien kurczę jakoś przywiązywać wagę do tak, tego. Tak, to nie jest specjalistą dźwiękowym. E, audiowizualnym. A, no tak, panie, no to tym bardziej. Szef bez butów chodzi, więc. Panie Hochlander, a jeszcze nie wiem... Panie, Panie Ładny, popraw się. A jeszcze nie wiem, czy ty, wiesz, co, jak się nazywał pierwszy dom. Hochland się nazywał. Przy okazji omawiania kolejnego podcastu, to nawet nie wiedziałem. Sobie tak skojarzyłem, jak to ciekaw jestem, czy Hochlander, ta nazwa podcastu Hochlander ma coś wspólnego z takimi domami wychowania dla dzieci, ale o tym, tak jak mówiłem, powiemy za chwileczkę. Następny podcast, proszę mhm. Cię, 31 stycznia. Małe filmidło i Jasie Gorbanowicz z kolegą. Upadek z nieba razem z kolegą, tak? I panowie troszeczkę upadają i, i się właśnie tak zastanawiam, wiesz to bo tutaj po, po, omawiają filmy y, w różne. I seriale. I y, wiesz, grę aktorską i tak dalej i w sumie ja ci powiem, Fajnie, ja lubię tego słuchać. Nie wszystkie odcinki, ja powiem, ja nie lubię. Wszystkie no wszystkie odcinki są z... ciekawe. Wam cię tego nie wszystkie odcinki słucham, nie słucham na, przyz, na przyspieszeniu, ale tutaj. Ale ciekawe są spostrzeżenia, tak. wiesz, ciekawe są bardzo spostrzeżenia. Tak. I tutaj faktycznie panowie się pasją w tym odcinku wyjątkowo nad polskim nazewnictwem tak filmu. Nie właśnie. Albo nad <śmiech> właśnie. tłumaczeniem. I, ja, I mają, mają rację. rację. właśnie. Tylko widzisz. Tylko tutaj ja właśnie chciałem się Jaśka zapytać czy on będzie chciał w przyszłości, żeby przykładowo jego żona powiedziała mu, czy odebrałeś kids z przedszkola, bo też robią takie, wiesz, mówią tak, a ten aktor to, to wyszedł jak z shita. Lukni tam przez window, czy stoi ten kar na streetie. No właśnie, wiesz, więc tutaj, tutaj, wiesz, to mi hmm. tym bardziej utkwiło właśnie, bo mówią o tym tłumaczeniu, więc... Yy... Jadę, jadę do Karwasia. Słyszałeś to? Ja Nie. kiedyś... Kiedyś ktoś przyjechał ze Stanowi i mówi, jadę do Karwasia. W myślę Karwaś, Karwaś, gdzie on mieszka? Ja mówię, do którego Karwasia? No na my nie umyć. <grystanie> <grystanie> Także tutaj wiesz, Dobrze. no, taki przytyk, tylko niech oni to potraktują na wesoło i, i po prostu czasami niech się wytłumaczą, bo to jest nawet sympatyczne, wiesz, bo. To za, zagadaj do zagadaj do Jaśka na Twitterze jest, także na pewno cię. Obiecujesz? Dobra, co spróbuję? Ja się trochę boję tego Twittera i tego Facebooka, ale. Okej, okay, dobra, spróbuję, dobrze. Teraz mamy zagwostkę, ponieważ mamy 31 I... stycznia. A tutaj. O... Co my tu mamy? Mateusz Ma, tak. Mateusz Baniuszewicz o piwie 117 odcinek po miesięcznej blisko przerwie Makszów. I to jest piwo belgijskie, panie kolego. Mhm. Jest to belgijski dubel, który leżał już długo, długo, długo w lodówce u Mateusza, a Mateusz ma teraz nową pracę, studia o. i dużo innych zajęć, zmienił komputer na jabłkowy Widać. i jest troszeczkę nowa oprawa tego odcinka, to słychać mhm. od razu? No i właśnie usiadł, żeby zrecenzować to piwo. A co o nim mówi i czy poleca, to już zapraszamy do tego podcastu. Właśnie coś się zmieniło właśnie z tym rss i u mnie teraz wiesz w Androidzie e, pobiera się w ramach MP3, pobiera się tylko e, zdjęcie, wiesz, PDF. I <grybuj> musiałem tego złożyć na, e, na tym. E, na komputerze. No to być może coś się zmieniło, bo właśnie Mateusz przesiadł się na makówkę. No komputer. I właśnie, co za dużo maku, to tak się dzieje. Okej, okay, dobra, lećmy dalej szybciej, Martin Lechowicz, hmm. czyli raport Martina, koszty szczęścia. I o, to jest podcast. I to jest coś, co, co, co tutaj, tym byś mógł jakoś skomentować, ja? bo tutaj jest o tym, jak to w Anglii jest teraz kryzys i zadłużenie wielkie, że oszczędności się skończyły, jak to Polska, jak to świat, co, jak to wygląda. Ojejku, popatrzcie. Martin wyciąga jakieś tam wykresy i generalnie robi cash flow dla Polski, dla Anglii, dla Stanów Zjednoczonych i pokazuje, że wydatki i wpływy muszą się bilansować i czy w jakim kierunku idzie świat, czy my się zadłużamy, czy my oszczędzamy, jak to wszystko wygląda. Myślę, że z punktu widzenia ekonomii to dobrze mówi, ale czy to tak... Czy ze wszystkim byś się zgodził? Nie, ja bym się nie zgodził. Zgadzam się z Martinem w, w względzie takim, że moim zdaniem nie należy rozróżniać, czy e, jakby inaczej definiować e, budżetu domowego i budżetu państwowego, bo dla mnie jest to samo. Mhm. Po jednej stronie masz psz, wpływy, a po drugiej stronie masz wypływy i ludzie tak samo ratują się, w pewnym sensie ratują się, bo re, re, w rezultacie się pogrążają biorąc karty kredytowe czy jakieś kredyty i dokładają sobie do, tego, do tych swoich wydatków, żeby się utrzymać na powierzchni, oczywiście to ma krótkie nogi i to się skończy, tylko w skali państwa to, to jest troszeczkę więcej i, ale też się skończy natomiast to jest właśnie taki fenomen tego i powiem Ci szczerze, ja tego nie rozumiem jak to się dzieje, że Polska momentami była tą zieloną wyspą na mapie Europy, miała przyrost czy przychód Narodowy brutto to w wysokości 1,5% czy momentami 2%. Anglia miała 0, Słuchaj, minus 0, te kolory zielony, czerwony to jest wszystko magia photoshopa chyba. Ma 0,5%, a relatywnie e, Anglik e, za te pieniądze, czyli wartość nabywcza tych mhm. pieniędzy, które on zarabia za jakąś wyko porównywalnie wykonywaną pracę jak w Polsce, jest yy, cztero czy mhm. pięciokrotnie, wyższa. To jest ta magia ekonomii, tak. której ja nie rozumiem i nie jestem w stanie wytłumaczyć, wiesz? Słuchaj, a propos Photoshopa to właśnie gdzieś tam był taki żart w internecie, że jedna dziewczyna mówi do drugiej, ja to bym chciała mieć takiego Photoshopa na twarzy, żeby był na stałe. <laughs> No także to tak no. tak to jest. Przepraszam, tak to jest. Wiesz co, no powiem Ci tak, różnie się żyje w różnych krajach, Ty jesteś tam, ja jestem tutaj, wszędzie się da wyżyć. Są ludzie zaradni, są ludzie niezaradni. Generalnie ten system taki, który jest w tej chwili w Europie, czyli ten taki jak, on, jak to Martin mówi, socjalizm czy komunizm wolorynkowy faktycznie ma miejsce, no ale jakoś że tak powiem, nie da się z tego wyjść na dzień, nie da się z tego zrezygnować. Są pewne zobowiązania, które państwa wzięły na siebie. Pewne rzeczy zapewniają, może niektóre lepiej, może niektóre gorzej, tak jak służba zdrowia czy emerytury, ale jakoś to funkcjonuje. Być może, że faktycznie niektóre kraje powinny się zastanowić i pewne rzeczy zmienić, czyli przycisnąć troszeczkę pasa. Może w Polsce przydałoby się na przykład niektóre przywileje wiesz, zawodowe polikwidować, bo jednak w skali państwa ileś nas to kosztuje, ale niestety politycy mając na uwadze przyszłe wybory, nigdy nie zdecydują się na takie kroki. Tak. No cóż, ja jestem za maluczki, żeby tutaj cokolwiek robić. Mogę tylko skomentować, że się zgadzam albo się nie zgadzam i to tyle mówić. No, no fajnie przedstawia tutaj, mówi, że Dobrze. tutaj wiesz... Przedstawia e, sprawdzone dane, kawał wiedzy ekonomicznej od gościa z Rombero, Ale to samo, co przy, e, przy tym, przy za krótkiej smyczy Agenda Tomasza. No, no my to wiemy, ale co z tego? Psy czeka. Jedna no. osoba nie poleca tego w katalogu, tak z ciekawości, ale ja bym powiedział, że to trzeba odsłuchać ten odcinek, mhm. bo... Jest tam, jest tam trochę wiedzy i można się z tym zgodzić, można się nie zgodzić, ale, ale pasuje to wiedzieć. Tak, Marcin sobie, Martin sobie sombreruje, ale tutaj to akurat jest troszeczkę inaczej. Nie? No przydałabyś się, no Dobrze. dobra, to wszystko po prostu, nie każdy wysłucha się. Zastanawia. Skoczymy do naszego kolegi barmana z podcastu Bar -Karala. Paweł, odcinek dzisiaj, 27 dzieci Himmlera i tutaj no, bardzo ciekawa sprawa, cztery osoby poleca, ja też polecam to mówię od razu mm -hmm. opowiada historię ośrodków e, charytatywnych Lebensborn. No jak to pięknie które w czasie drugiej, kto, Ja, no mm -mm. Duliś, które e, w czasie II wojny światowej prowadziły e, prowadziły. Fodowlę kto? Nordyckiej rasy nad ludzi poprzez odpowiednią selekcję tak, kobiet i no mężczyzn przeznaczonych do rozmnażania. No chodziło generalnie o tą, właśnie, o tą rasę aryjską i jakby promowanie tego wyglądu, nawet gdzieś w niektórych krajach, gdzie Niemcy zajęli, okupowali ziemię, jeżeli trafiło się dziecko, jakaś tam sierota o blond włosach <głos> i niebieskich oczach, to trafiało właśnie do takiego ośrodka, no i też kobiety yy, opowiada właśnie jak, jakie miały tam życie i dlaczego niektórym yy, w dzisiejszych Niemczech swastyka kojarzy się z ciepłem, z domem rodzinnym i z, do, z dostatkiem, z dobrobytem i dlaczego oni nie rozumieją, że to było coś złego, tylko kojarzy im się to z, no, z domem rodzinnym. To są niestety takie reminiscencje wojenne, od których nie uciekniemy, Niemcy też nie uciekną, a Paweł nam tutaj przybliża informacji bardzo cennych, o których nie wszystkich wiedziałem osobiście, a tak jak mówię do posłuchania koniecznie, bo warto Tak, oczywiście, no właśnie dzięki temu podcastowi dowiedzieliśmy się, że właśnie Hochland nazywał się pierwszy dom Lebensborn i tam się ta historia się tam zaczęła i tam się skończyła i powiem, że Paweł w tej chwili wszedł w taki cykl taki reporterski, taki trochę historyczny, ale mi się bardzo podoba to, że te odcinki są przygotowane, odpowiednio oprawione takie, takie ciekawe historie Nie, masz rację, oczywiście, że tak zgadza się w 100% A lepszy, nawet przygotował to bo ja nie wiem, Paweł chyba nie ma wykształcenia nie mówię ty, Paweł chyba nie ma wykształcenia audiowizualisty, ale powiem Ci szczerze, że w tym tygodniu to lepiej, lepiej przygotował ten odcinek niż Hochlander. Właśnie tak, to, prawda. to jest mocna strona i to jest coś fajnego. zarówno Czyli mamy i jakość i merytoryczną tak, bo generalnie to, co ja wielokrotnie powtarzałem, o tym wszystkim można przeczytać w internecie, ale ja bardzo się cieszę, że ktoś potrafi to wy... Wy... zebrać, ładnie tak, podać. właśnie. I to samo właśnie robi Hochlander. Mhm. To są takie informacje, <śmiech> przepraszam, o takie informacje ciekawe ktoś, kto by się wybił. W podróż. No tak się zdarzy, że ktoś chce odwiedzić Amsterdam, mhm. to już wie, jak się zachowywać, co robić, na co zwrócić uwagę, co odwiedzić. To jest no, no, to naprawdę. Dobrze, ja, ja zwracam uwagę na no, to, że już prawie półtorej godziny i spróbujmy się zamknąć w tym czasie. także kafe. Skaczmy dalej. Przegadane. Przegadane. Cafe, czyli Łukasz, Łukasz wraca do starego. Tak, Gorb... Łukasz opowiada o tym, że pracuje teraz głosem niestety dopadło go przeziębienie i co w takim przypadku zrobić otóż zapalenie gardła spędzało mu sens powiek ponieważ tak jak mówię pracuje w radiu na co dzień udziela swojego głosu słuchaczom i przedstawia tutaj garść domowych porad jak się ratować w takiej sytuacji czy cytryna czy imbir i co ewentualnie można zastosować żeby sobie pomóc i mówi że to działa także posłuchajcie oprócz tego opowiada o tym jak to wybrał się na kamel Trophy, czyli jazdę samochodem po błocie. I to na terenie Polski. Także warto posłuchać, bardzo fajnie. No i tym razem wali nam na ty. Już nam nie panuje, bo ktoś mu zwrócił uwagę, że w poprzednich odcinkach dwóch był taki grzeczny, zasadniczy, bardzo poważny. On, proszę Państwa, mili słuchacze, a no to przecież znajome nas Wielu z ale wiesz, on zadaje pytanie ja, ja chciałem powiedzieć, że jeżeli będziesz słuchał przypadkiem tego przeglądu i dojdziesz do tego momentu, to ja chciałem powiedzieć, papa, że mi to nie przeszkadza, możesz do mnie mówić pan możesz do mnie mówić Jacek, dowolnie naprawdę, panie Jacku tak. panie Jacek, kończmy ten przegląd jeszcze, jeszcze, tylko, jeszcze tylko dwa, dobra szybciutko, to już ja przelecę hurtem bardzo proszę, Michał i Przemek e, trzeci odcinek, Macworld Ashton Kucher o filmie Jobs, Ashton, Ashton Kaczor e, Kaczor o filmie Jobs. Tak, to jest aktor, który odtwarza rolę Billa tak, Gatesa w tym są, filmie, który niedługo ukaże tak, się. O tym, co, o tym, co ty mówiłeś, właśnie, że on tam e, bardzo sumiennie przy, przychodzi na dietę. Bardzo sumiennie się przygotowywał do, bardzo sumiennie przygotowywał się do tego, do tej roli, przeszedł na dietę, poznawał świat komputerów. No i fajnie, i mówię, że to tacy są, e, e, że to są tacy, no, fajni ludzie i tak dalej. Okay. Ostatni odcinek to jest, ma odcinek w naszym katalogu e, przez nas omawianym, to nie odcinek, tylko podcast, audycja, to jest radio Stephen King, numer yy, odcinka 99, Blade. Przedostatni, przedostatni. Blade ma być 100 podobno, tylko ciekawy jestem, czy przekroczą 100 i pójdą dalej. Mam nadzieję, dalej. że mnie okłamują tym razem. E, tutaj tym razem jest omówienie książki e, Richarda Bachmana, czyli... Stephena Kinga, który... Alter Ego tak, Kinga, ja, tak. Słuchaj, ja tu przeczytam, yy, zrobię ukłon w stronę Mando i ładnie spróbuję przeczyta przeczytać bez jąkania się. Mający ponad 2 metry i ważący ponad... Yy, źle, wróć. Mający ponad 2 metry i ważący 130 kg Clay, to kawał drania, ale do czasu poznania George'a dopuszczał się tylko drobnych przestępstw. George... Wprowadził go w setki oszust i jeden wielki plan – porwanie dziecka bogatych rodziców. Oni są obrzydliwie bogaci, więc ostatnia gałązka rodzinnego drzewa może być warta miliony. Jest tylko jeden problem. Zanim dochodzi do wymiany, mózg grupy ginie. Czy na pewno? I tą recenzją kończymy przegląd. Bardzo długi podcast Dobrze, teraz zerknijmy jeszcze do Bartek katalogu i podajmy typy tygodnia. Bartek, typy tygodnia, typy tygodnia. Ja podam Słuchajcie? jeden. Ty podasz dwa, dobrze? Moim typem tygodnia, bezsprzecznie w tym tygodniu jest właśnie Barman, czyli historia o dzieciach Himmlera. Mhm. I to jest typ tygodnia ode mnie na, na dziś. Słucham Ciebie. Dobrze ode mnie będzie Karpiowy o tym pisarzu niemieckim czyli jesteśmy w dalszym ciągu w Deutschlandach i mhm. dreszcze przenosimy się do Polski opowieść o zmaganiu się Starego gracza z nowym systemem Instalacji gier. Instalacji, instalacji gry, tak A co w katalogu? Czyli Arek trendowski, Adam Trendowski Dreszcze, Battle Fail Ok, a co w katalogu właśnie, ja Cię zapytuję Chciałem powiedzieć, że w katalogu mamy Parę, parę podcastów tak weszło, parę wyszło Masz tam gdzieś podgląd? Nie mam, ale mogę mieć za moment Mogę mieć? Czy ja mogę mieć? Ja nie mogę mieć, bo to mieć? Są... Kto nie ma miedzi, na dupie siedzi Ci... Tak, właśnie, mamy tak Autokompas, podcast, o którym żeśmy omawiali, to jest debiut. Tak, nowość. Nowo, tak. Felieton z dzikiego Felieton miasta. Felieton z dzikiego nowość. miasta. Dobrze, to też nowość. Temat podcaster. To już trzecia, trzecia część tej audycji, ale do katalogu wszedł właśnie niedawno. I to jest taki prawie, prawie typ tygodnia. Tak, tak, tak. Gdyby nie te inne podcasty, bardzo, które były takie polecam. dobre, to, to byłby tak, to byłby typ tygodnia. Gdyby cię, gdyby cię nie schejtowali to by dostali. <laughs> tu nie, ja, nie to oczywiście no, żartuję, ja ale, nadzieję, ale bardzo, tak. bardzo polecam ja mam posłuchać Mam się audycję. nikt nie obraził, bo takżeśmy nasza konwencja dzisiejszego podcastu e, przeglądu miała być taka, e, tak jak powiedziałem na początku, czyli PZPD. Wszystko z humorem. Tak, wszystko tak, z humorem wezmą razem i nikt się nikt na nikogo nie obraża, bo naprawdę zawsze, jeżeli ktoś komuś coś, to zawsze, a jak ktoś nikomu nic, to nic z tego nie wyjdzie. prawda? Bo to zarówno e, od dostaliśmy na przykład od Filipa Dostaliśmy piękne takie grafiki i od Maćka też mieliśmy jakieś y, odpowiedź na sugestie, jakieś zapytania, czy jakieś problemy. Też nam czymś doradził, czym pomóc, e, czymś pomógł. Kogut też tam dorzucił swoje trzy grosze, także wzajemnie możemy się tutaj wspierać z Czas minął. Ok. Czas minął. Dobra, dziękuję Just serdecznie. Mamy fajnie, <laughs> bo również. udało się przegonić ta maszyna. Tym przeglądem kończymy. Mam nadzieję, że będzie bez przesterów. Dziękuję serdecznie dla... Baterie już, już pipczą, że są puste. Z, dla was Pozdrawiamy mówił serdecznie. Mówił dla was. Paweł Prokopowicz, a z Newport Wagner z Anglii, UK. Kuchni. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Pa. Cześć. O kurde, czekaj.